Wibracja 24. Przywitaj się ze swoim ego. Nasze ego ma swój odrębny, radykalny plan. Lubi podkręcać piłkę. Uwielbia wytrącać nas z równowagi, a kiedy upodoba sobie jakiś konkretny cel, potrafi nieźle zajść nam za skórę. Większość z nas kurczy się z własnym ego, nierzadko wszczynając wojnę rozgrywającą się w naszym umyśle. Czas to zmienić. Ego ma cel. Wiem, że być może niełatwo o tym w ten sposób myśleć, lecz to prawda. Ego to nasz wewnętrzny głos, który układa dla nas jednocześnie plan sukcesu i plan porażki. To głos, który każe nam czuć się i wyjątkowymi i nic nie wartymi. Jest to głos, który daje nam wybór. Celem ego jest przedstawienie nam dwóch możliwości, dać się opanować strachowi lub zmotywować miłością. Ogólnie rzecz biorąc, ego pyta nas, jesteś gotowy przekroczyć własne lęki i ograniczenia. Niestety prawda jest taka, że często nie jesteśmy na to gotowi. Kiedy nasze własnego rzuca nam wyzwanie, wciąga nas wir porażki i walka z własną bezwartościowością. Gdzieś obok mała cząstka nas woła, potrzebuje więcej miłości, aby wykonać ten krok. Musimy pozyskać to uczucie, aby ograniczenia zamienić na bezgraniczność. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja pokaże Ci, jak zmienić podejście do swojego ego. Kiedy głos rozpocznie swoją peplaninę, zamiast kazać mu się zamknąć, powiedz, cześć i prześlij mu nieco miłości. Jak tylko usłyszysz fałszywą obietnicę swojego wewnętrznego głosu lub kiedy powie Ci o czymś, co nie jest twoją prawdą, która głosi, że jesteś czystą miłością, odpowiedz mu, witaj jego. Dzięki, że jesteś. Dzięki za podzielenie się opinią i wybór, czy chcę tego słuchać, czy nie. Dzisiaj mam inne zdanie, lecz dziękuję, że wpadłeś. Trzymaj się. Następnie kontynuuj swój dzień. Własnymi słowami powtarzaj to tyle razy, ile chcesz. Przywitaj się i odejdź. Podziel się wibracją cześciego, dzięki za opinię. Odchodzę i zabieram ze sobą tylko dobroć.